Dziś wracam do domu ze Szczecina. Miałem zamiar napisać sobie wstęp do dzisiejszego podcastu. Specjalnie wgrałem do iPod'a świąteczną muzykę po to, aby wczuć się w klimat nadchodzących świąt. Niestety nastroju nie ma. Zamiast Christmas Jezus słucham ostrego. Zamiast cielankowego wstępu będzie raczej posucha. Posłucha podcastowa. Miałem w planach kilka świątecznych degustacji. Kilka zakupów do odcinków. Niestety nie jestem pewien ile z tych założeń uda mi się zrealizować. Tylko jednego odcinka tak naprawdę jestem pewien. Właśnie go przecież słuchacie, ale chwila. nowy kawałek, nie odejdę stąd. Od razu lepiej. Dziwna sprawa, czuję się jak redaktor naczelny w jakimś piśmie przygotowującym wstęp dla czytelników. Może powinienem zmienić profesję? Nie. Raczej nie byłoby to mądre. Dlaczego? A kto chciałby mnie czytać? Ten znak, pociny pisane w autobusie na iPodzie Touch. Gdybym jeszcze miał iPada, to wtedy byłbym bardziej pro. Wtedy przede wszystkim byłoby łatwiej traścić w klawisze, no ale odpłynąłem chyba w niezbyt dobrym kierunku. Jaki iPad, jaka zmiana profesji? Bzdury gadam, o przepraszam, piszę. Chyba nie mam do tego smykałki Do gadania może też nie, a może i tak Bo tych kilku słuchaczy przecież mam Kilku to w sumie stałych, którzy chętnie komentują Kilku cichych i pewnie jeszcze kilku następnych W sumie to i setka regularnych się uzbiera Bo o ile w ciągu dwóch dni z reguły jest 40 odsłuchań to po trzech tygodniach zawsze dobijam do 90 stóp. Stare odcinki mają nawet po 2-3 razy więcej poprawek, jednak to jakiś sprzed roku. rok. Ale to już czasu minęło, odkąd mam ze sobą kontakt. Ponad rok bywało różnie. Trema, kłopoty ze sprzętem, słaba jakoś, z czasem coraz lepsza. Ale chyba nie tylko sprzęt się poprawił. Wydaje mi się, że w jakiś sposób oswoimy się ze swoim głosem. Samotne gadanie do mikrofonu przestało mi się wydawać głupie. Bo ile początki były niepewne, to teraz jestem pewien, że po drugiej stronie jesteś ty słuchacz. Zresztą to jest podobnie jak w radiu, siadamy i gadamy. Z tym jednak komfortem, że zawsze można coś poprawić, zrobić sobie przerwę albo w ogóle zaniechać nagrywanie. No ale tego byście chyba nie chcieli, prawda? Mam nadzieję, że nie. I znowu odpłynąłem, z tematem, ale także i złapałem za wieżkę. Słuchałem się w następną piosenkę, a propos piosenek. Słuchajmy dzisiaj polski od Detroit. W odcinku o European Podcast Awards Łukasz Witkowski puścił rapowy kawałek na temat podcastingu. Wow, byłem zaskoczony. Po tych pięciu latach istnienia zjawisko podcastingu zdaje się być popularne. I dobrze, przecież mi na tym też zależy. Pewnie każdy, kto nagrywa. O, już gorzło. Czas wysiadać. Wstęp, który przed chwilą mogliście posłuchać, to było to, co stałem sobie naskrupałem w autobusie na iPodzie. Nie jest to jakieś pisarstwo najwyższych lotów. Hmm, zapewne nawet średnich nie jest. No ale tak jakoś mi się nudziło po drodze i zacząłem sobie klepać, tam klepać w te małe literki i niemało nie przegapiłem swojej stacji. No na szczęście udało mi się dobrze wysiąść. Znowu odpływam. Tak w ogóle to zapomniałem się przywitać. a i przepraszam jednocześnie za mój głos, który, który chociaż stał się taki niski, to, to jednak nie jest pewnie najprzyjemniejszy. Tak, z moim głosem nie za dobrze, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się dotrwać do końca tego odcinka. Nie przedstawiłem się Tak w ogóle. Witam Cię słuchaczu i, i mam nadzieję, że, że jakoś dotrwasz do końca tego 24 odcinka. Dzisiaj będzie troszkę inaczej niż to zwykle bywa, z tego względu inaczej, że, że to jest odcinek świąteczny, może na początek puśćmy jakąś a, miłą muzyczkę. If you ever saw it, you would even say it could. All of the other reindeer used to laugh and call names. They never let joining any games. But that one foggy the Rudolph with your Kojarzysz ten kawałek? On był w ostatnim świątecznym odcinku rok temu. Ile to już czasu minęło, no jestem pod wrażeniem, że udało mi się dalej nagrywać, pomimo tego, że, że no miałem swój zastój, taki siedmiomiesięczny na Ale na szczęście udało mi się powrócić, jak to mówi papa, do plucia w gąbkę i nawijania na kilobajty. Mam nadzieję, że wam to też odpowiada. Dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze, jakie się przez ten ponad rok nagrywania ukazały na stronie. To jest naprawdę bardzo miłe, kiedy pod, pod odcinkiem się ukazują jakieś wpisy od Was. No, słuchacze przez to dają znać, czy im się podoba, czy nie, czy im zależy na podcaście. Czasami nawet są takie trochę przykresowe, ale najważniejszy jest właśnie ten odzew ze strony słuchaczy, to znaczy, że że ktoś tego słucha i to jest najważniejsze. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Arkowi Trendowskiemu, który jako, jako pierwszy człowiek na świecie nawet został sponsorem podcastu Opiwie. Dorzucił całkiem znaczącą kwotę do celu, na który zbieram, czyli do Zooma. Zoom to, jak wszyscy, zapewne wszyscy podcasterzy wiedzą, taka nagrywajka, a a słuchacze, którzy nie są podcasterami, no to no wytłumaczę, że to jest coś lepszego niż po prostu dyktafon cyfrowym. To jest rejestrator, który potrafi naprawdę z rewelacyjną, studyjną jakością rejestrować dźwięki. Właśnie na takie coś zbieram pieniądze. Także jakby ktoś z Was miał ochotę się dorzucić, to zapraszam serdecznie na stronę opiwie WordPress.com i tam możecie kliknąć e, albo to w PayPala, albo zrobić zwykły przelew. E, jak to woli, e, no nie ukrywam, że, że jakość nagrań na Zoomie będzie naprawdę nieporównywalna do tego co w tym momencie słyszycie. Starczy spraw finansowych. Przejdźmy do tego, co jest specjalnie na dzisiejszy odcinek przygotowane, czyli piwo świąteczne. Piwo to jest Bernard. Jest to specjalna świąteczna edycja. Jest zamykany takim korkiem a la porcelanka z, taką, z takim pałąkiem metalowym, coś jak w grolszach. Naprawdę pięknie to wygląda. Do tego na etykiecie jest narysowany Święty Mikołaj albo Gwiazdor. No ciężko powiedzieć kto to jest. Mniej więcej jest to pan e, z bujną brodą białą, białymi wąsami, włosami, e, w czapce z krzyżem i z laską wewiniętą. Być może jest to nawet dziadek mróz. Piwko jest niepasteryzowane. Jak już wspomniałem świąteczna edycja, zawartość alkoholu 5%. No jest to piwo jasne. Nie będę się tutaj dzisiaj skupiał na szczegółach tak jak to zwykle robię. Po prostu sobie tak trochę posmędzę do mikrofonu. chciałbym was teraz uraczyć pięknym dźwiękiem otwieranego piła także przygotujcie się na to co jest najlepsze bardzo ładnie wybuchło e, pamiętacie może odcinek o grolszu tam też była taka eksplozja no nie ukrywam uwielbiam piła z takim otwarciem jest to naprawdę po pierwsze że świetnie wyglądają, po drugie to jest taki jakiś fajny klimacik i, i bardzo dobrze, że e, dzisiaj właśnie takie piwo omawiam. Piwo to dostałem od Roberta Kamaszyna z podcastu 420. No i jak znalazł, jest na, na przeddzień Wigilii, czyli jak to dzisiaj e, słyszałem w radio Wigilia Wigilii, czyli podwójna Wigilia. Takie trochę zakręcone stwierdzenie. No ale już sobie piwko nalewam. Ma piękny złoty kolor takiego bilcika. E, sympatycznie wygląda naprawdę. Piwo oczywiście jest klarowne. Piana jest taka trochę... E, Trochę niezdarna się wydaje, ale mam nadzieję, że, że pomimo tego, że składa się z grubych, takich dużych pęcherzyków gazu to wytrzyma sporo. No ale jak to będzie, to tylko czas nam pokaże. Jeszcze staram się parę zdjęć zrobić. Okay, co do tej piany, to, to bardzo szybko opadło do wysokości pół centymetra. No, ale jestem to w stanie temu piwu wybaczyć, bo ona no, no nie ma być jakieś rewelacyjnie pieniące się. Tylko ma być po prostu wprowadzające na swój klimat świąt. Piwo pachnie całkiem przyjemnie, jest to taki e, słodowy zapach. Niestety nie czuję żadnych nutek świątecznych. Nie ma ani jakichś przypraw korzennych, goździków, cytrusów, nic z tych rzeczy. Minimalnie zapach chmielu czuć, ale to jest naprawdę taka odrobinka tylko. No ale co, spróbujmy to piwo. Jest bardzo ciekawe. Jest troszkę kwaskowe, jednocześnie bardzo gorzkie. Po dłuższej chwili pozostawia taki chmielowy posmak w ustach. Piwo przyjemne w odbiorze mm, No ale to chyba nie, nie do końca jest takie świąteczne piwo, jakiego ja bym oczekiwał. Niemniej jednak, Robert, Twoje zdrowie i piwo jest generalnie jest naprawdę dobre. Zamknąłem sobie butelkę z powrotem, żeby mi piwo nie uciekało. Nie piję z dużego mm, kufla jakiegoś, mam malutki pokal 0,25 litra który i tak wypełniłem tylko gdzieś do 2 trzecich objętości zdaje mi się, że mam troszkę za zimne to piło. a nie chciało mi się schodzić do lodówki, wystawiłem na jakieś pół godzinki za okno i, i to chyba troszkę za dużo niemniej jednak myślę, że ma że ma teraz temperaturę około 10 stopni a, a powinno mieć troszkę wyższą na etykiecie jest napisane, żeby serwować schodzone do 15 stopni, także e, tam temu piłu się trochę ogrzać, no i sobie tutaj stoi w pokoju ładnie, a do pokalu też będę, a, a do szklaneczki też sobie będę nalewał mniejszej ilości, wtedy ono się szybciej ogrzeje i mam nadzieję, że będzie wtedy jak najbardziej odpowiednie. Watch out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town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 Piwo jest mocno nagazowane e, przyjemnie szczypie w język nie będę miałem się nie rozwodzić e, nad tymi wszystkimi walorami piwa także już przestaję powiem tylko że piana znikła mi całkowicie niemniej jednak e, piwko fajnie by pasowało na świąteczny stół no może nie to źle mówię na świąteczny stół by nie pasowało ale wieczorkiem już po kolacji wygodnie sobie usiąść przed kominkiem wsłuchać się w te trzaski ognia, które magicznym sposobem możecie teraz właśnie słyszeć według mnie idealne piwko na to jak najbardziej ma w sobie taki charakter hmm. no nie wiem, po prostu mi pasuje i mam nadzieję, że jeśli kiedyś tego piwa spróbujecie, to wam również podpasuje. Tymczasem, wasze zdrowie. Zbliżają się święta i na pewno wszyscy są strasznie zagonieni. A porządki w domu, gotowanie, pieczenie ciasto na pewno was bardzo absorbuje. Ale mam nadzieję, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która zdąży ten odcinek wysłuchać jeszcze przed Wigilią. I właśnie... Dla tych wszystkich, którzy zdążą, chciałbym życzyć spokojnych, ciepłych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, olbrzymich prezentów pod choinką, spędzenia tego czasu w gronie rodziny, w gronie najbliższych, spełnienia wszystkich marzeń. Niech Wam się dobrze wiedzie w kolejnym roku i, i w ogóle wszystkiego, czego sobie zażyczycie, niech Wam się spełni. A dla tych osób, które już to odsłuchają po świętach chciałbym życzyć szczęśliwego Nowego Roku, hucznej zabawy sylwestrowej, powodzenia w Nowym Roku, był jeszcze lepszy niż ten rok, który się właśnie kończy. Przyjmijcie moje serdeczne życzenia, no w skrócie mówiąc, wszystkiego najlepszego. dzisiaj podcast bardziej muzyczny niż piwny ale co z tego są święta, także można sobie pozwolić na odpłynięcie przy spokojnej nastrojowej muzyce lubię sobie czasami w święta posłuchać właśnie takiego nastrojowego jazzu, ja wiem, że to może być tandetne, że, że normalnie nikt by tego rozsądny nie włączył, nie posłuchał ale no nie wiem, mnie ja to jakoś Wprowadza w nastrój tych świąt i oczywiście przy sprzyjających okolicznościach, bo tak jak dzisiaj w autobusie, no to niestety nie dało się tego nastroju stworzyć. Mniejsza o to, najważniejsze, że teraz odpowiednio można się wyciszyć, uspokoić, nawet się porwać magię świąt, chociaż. Chociaż z każdymi następnymi świętami to mi się wydaje, że to już nie jest to samo, co kiedyś. Kiedyś to naprawdę było wielkie oczekiwanie. Już praktycznie od początku grudnia czekałem, kiedy tylko te święta będą. A Teraz, teraz jest przeddzień Wigilii i tak naprawdę nie do końca czuć tą, tą całą aurę świąt, tą magię. No, troszkę mi tego brakuje. Pamiętam, będąc dzieckiem, chyba jeszcze nawet do podstawówki nie chodziłem, zawsze szykowałem łańcuchy na choinkę. Czy to odpowiednie paski wycinane kleiłem w takie owalne łańcuchy, czy to z bibuły ciąłem długie paski, które następnie składałem na przemian i powstawał taki łańcuch harmonijka. Różne różne naprawdę ozdoby wymyślałem i panie w przedszkolu to była skarbnica świetnej wiedzy na temat tego jak zrobić miłe, rodzinne święta kiedyś to naprawdę się oczekiwało a teraz teraz święta się trochę bardziej skomercjalizowały z jednej strony o, możemy pójść do sklepu Kupić sobie co roku nowe ozdoby. Stwierdzimy, że w tym roku robimy choinkę na złoto, w następnym na czerwona. a rok temu mieliśmy niebieską. No naprawdę można, można te choinki przystroić, że będą wyglądały jak z filmu, będą śliczne, ale czy to, to jest to samo. Trzeba by się nad tym chyba dłużej zastanowić, bo nie można jednoznacznie określić, czy, czy kiedyś było lepiej, czy jest teraz lepiej. Ja myślę, że też jeszcze trochę za krótko na tym świecie żyję, żeby takie wnioski wyciągać. Niemniej jednak pozostał we mnie taki sentyment do tego, do tego mojego dzieciństwa. I, I myślę, że pewnie każdy tak marzy, cofając się wspomnieniami. Wydaje nam się, że Kiedyś to były czasy, ale, ale może tak naprawdę zapamiętaliśmy tylko te najlepsze chwile, a te złe wymazaliśmy z pamięci. Oh I kolejny kawałek poleciał, a mi się skończyła pierwsza porcja piła, dlatego znowu będziecie mogli mieć okazję usłyszeć ten cudowny dźwięk otwieranej butelki. nie wiem, naprawdę taką mi radochę sprawia otwieranie tych butelek, że... no to jest coś pięknego. Znowu sobie niewielką ilość nalałem, bo... piwko po ogrzaniu faktycznie robi się przyjemniejsze. Jednocześnie jest jakby bardziej łagodne, co to, co to jest rzadkością z reguły. Piwa ogrzewając się... Lubią się bardziej alkoholowe, gorzkie, takie No już nie takie jak na zimno A to jest naprawdę fajne Piona z piwa jest naprawdę gorzka Ale No ale to co, no jest gorzka i tyle A wejdę sobie na stronę katalogu polskich podcastów i Zobaczę co tam ciekawego Jest napisane kto jaki odcinek wydał No tak z świątecznych odcinków nie za wiele muszę powiedzieć o, póki co dwóch się doliczyłem także cieniutko koleżanki i koledzy, podcasterzy ja rozumiem, że, że tych odcinków jest tak mało, bo, bo jak już mówiłem pewnie zabiegani strasznie jesteście ale to chyba nie o to w świętach chodzi trzeba się wyciszyć, uspokoić w sumie tak, ale żeby, żeby mieć spokój, to najpierw trzeba się strasznie nacharować, wszystko przygotować zawczasu. No i właśnie tutaj się rodzi pytanie, czy przygotowując się do tych świąt, ten od, odpoczynek trzydniowy zrekompensuje nam te wszystkie przygotowania czy nie wyjdziemy przypadkiem w tym zestawieniu na minus i się nie okaże, że więcej energii włożyliśmy w te całe święta niż dał nam odpoczynek w ich trakcie. Też macie zawsze taki problem, żeby kupić komuś prezent? Bo ja mam straszny, Nie lubię robić prezentów tandetnych. Według mnie prezent musi być idealnie pasujący do danej osoby oraz musi być użyteczny. No i właśnie to, to jest największy problem, co komu kupić użytecznego, co kto potrzebuje. No. no naprawdę można się czasami nieźle nagimnastykować, a nic nie wymyślić. No ale jakoś zawsze miałem to szczęście, że, że udawało mi się wpaść na dobry pomysł. Czasem to było naprawdę na ostatnią chwilę, ale, ale tak to już jest, że, że jak się nie pomyśli zawczasu, to potem jest bieda. Montowanie podcastów zawsze zajmuje mi więcej czasu niż samo nagrywanie, jednak myślę, że dzisiejszy odcinek będzie taki naprawdę na szybko pocięty, bo, bo już jest przed dziewiątą wieczorem, a, a jeszcze, żeby to obrobić, wrzucić, to Chciałbym się jeszcze wyspać. Także mam nadzieję, że, że... nie będzie wam zbytnio przeszkadzało. To, że tym razem nie powycinam wszystkich tych zająknięć, powtórzeń, przerywników, o, jakichś takich dziwnych dźwięków typu o, i tak dalej. Po prostu nie mam na to czasu i nie chcę mi się. Myślę, że czas się pożegnać. Dzisiejszy odcinek w sumie i tak miał być tylko... Życzeniami, które chciałem wam złożyć, i, i pochwaleniem się, że mam to jednak świąteczne piwko ze sobą, jedno i drugie uczyniłem. Także myślę, że nie będę jakoś na siłę sobie tutaj tematu wymyślał do powiedzenia i, i dam wam spokojnie odpocząć. Może jeszcze na zakończenie, jakąś przyjemną, nastrojową muzyczkę puszczę. A tymczasem jeszcze raz, wszystkiego najlepszego na te święta, pomyślności w nowym roku, niech Wam się wiedzie jeszcze lepiej niż dotychczas, trzymajcie się naprawdę ciepło w tym mroźne dni i do usłyszenia kolejnym razem. Feet. jingle around the clock mix and a mingle in the jingling feet that's the jingle bell rock jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell chime and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square